winy 7 tygodnia 2016 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną w studiu w Młodzieżowym Domu Kultury, również Marek Mazurkiewicz. Witam serdecznie. I przez Hangouta połączyliśmy się z Wojtkiem Pędzichem w Gdańsku. Cześć Wojtku. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I również z Szymonem Grabarczukiem z Lublina. Cześć, Lu cześć, cześć Lublinie. cześć <laughs> Już zaczynamy za chwilkę. Dawno, dawno, dawno temu już nie było jakiejś audycji od nas, nowin, wiki radia, ale to nie znaczy, że nic się nie działo. Właśnie tutaj zadziałał odwrotny mechanizm, bo czasem, czasem tak jest, że nie ma audycji, bo się nic nie dzieje, a tym razem nie ma audycji i się dużo dzieje. No i, i to takich dosyć ważnych i podstawowych rzeczy. No, jeden z tematów dzisiejszych to Tornado w San Francisco, tak? Tutaj ktoś, kto nam polecił ten temat, go zatytułował, to pewnie Szymon, tak? Szymon, to ty? Zgadza się, to ja. Brawo, piękny tytuł. No to opowiedz nam, bo to wszystko po angielsku jest. My możemy tylko czytać to, co mamy po, po polsku, tak ze zrozumieniem dok dokładnym, więc fajnie by było, żebyś opowiedział o tym artykule, który jest po angielsku. Ja tylko doczytałem tyle, że no, coś się dzieje. Coś się dzieje i jest duże zamieszanie, że to są jakieś przeprosiny, od fundacji i, i takie wyjaśnienia, to może pokrótce opowiesz nam, o co chodzi, bo to już od trzech tygodni tak mniej więcej się chyba dzieje, albo i dłużej. To znaczy, to jest tak naprawdę bardzo długi temat i żeby, żeby na, na niego, do, znaczy odpowiednio poświęcić czas, to trzeba by było trochę więcej powiedzieć, yy, ale tak może, no nie wiem, no, znaczy yy, oczywiście, yy, Wspólnym językiem Wikimediów jest język angielski. Niestety, jak się go nie, nie zna w wystarczającym stopniu, żeby czytać teksty dłuższe, szczególnie jakieś tam dyskusje, to znaczy to, to się teraz okazuje w takich sytuacjach właśnie jak teraz mamy, że jednak kiła mówiła. Po prostu yy, to jest, to jest wyałtowanie i, i gdzieś wysłanie sobie piłki daleko poza boisko. To jest to jest podróż w jedną stronę na koniec galaktyki, to jest zamknięcie się w domu z ołowianymi ścianami. No niestety język angielski w tym momencie, jak go nie ma, to się nic nie wie i niby jesteśmy wikipedystami czy tam wikimedianami, a tak naprawdę nic nie wie. I możemy jest liczyć ten... tylko na tym, którzy nam właśnie pomogą halo? w tłumaczeniu, prawda? Czy orientujesz się może, czy tylko w Polsce jest, mam wrażenie, takie niewielkie halo? zagłębienie się w sprawy międzynarodowe, czy to jest ogólny problem? No nie wiem, czy nas Szymon słyszy, bo się dopytywał halo, halo. i zamilkł. No to może. A Wojtek, słyszy nas? Słyszy, słyszy. Czy ja wiem, mi się wydaje, że w pewnym sensie jest to taka przywara e, wielu części społeczności. Dzięki, Median. Cześć, Szymon, jesteś? Szymon, słyszymy cię. Odezwij Ale... się. Szymon nas nie słyszy, wygląda na to. Trzeba zresetować Szymona. No, Szymon, słyszysz nas teraz? tam próbuje coś zrobić, widzę, ale chyba nie za bardzo mu wychodzi. No dobra, no to, to powiedz Wojtku. Co, co... To znaczy ja w, uważam, że zawsze będzie jakaś yy, dawka, okej, okay, my jesteśmy wikimedianami, my sobie piszemy, my sobie edytujemy, co tam się dzieje na górze, taka trochę nie nasza sprawa, dopóki nam nie zabiorą zabawek. Palo, już jestem. Jesteś? Przepraszam, na chwileczkę, jakoś nie wiem, straciłem w ogóle słów, więc, więc czy, czy moglibyście powiedzieć, co, co mówiliście? A było pytanie o to, czy to jest tylko naszą taką polską przywarą, że, że, co, że nie zagłębiamy się w to, co się dzieje tam na górze w wietrznym mieście San Francisco. I po angielsku czy znaczy, wydaje mi się, że, że to nie jest jakoś tam naszą przywarą. Niestety przywaru jest to, że mieliśmy PRL, przez który e, językiem głównym obcym był rosyjski, w związku z czym e, Holendrzy są bardziej reprezentowani, a Polacy mniej. Na pewno Szwedzi też no, i ci, którzy się uczyli rzeczywiście języka angielskiego już młodsi ludzie, takie jak wy. Natomiast, no ale dobrze, czy, czy to w związku z tym no, wyklucza nas w pewnym sensie? No bo Unia Europejska też ma z tym problem, tak? To znaczy um, tworząc jakieś dokumenty, czy, no chyba musi je tłumaczyć na wiele języków i to są olbrzymie koszty. Unia oficjalnie znaczy... przyjęła wielojęzyczność, ale zdaje się, że nie trzyma się tego ustalenia tak do końca. Znaczy, nie, nie, nie wiem jak jest z praktyką na poziomie Unii Europejskiej, bo nie jestem jakimś lingwistą, który się zajmuje sprawami europejskimi. Wiem, że Unia Europejska ma tyle języków oficjalnych, ile jest języków oficjalnych we wszystkich państwach członkowskich Unii. E, to nie jest dokładnie tyle samo, ile państw członkowskich, chociażby dlatego, że w Austrii też się mówi po niemiecku. Oczywiście. E, no, ale no S są wszystkie te języki reprezentowane. Y więc... Pytanie, co na przykład robi się w w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy dwoma języ wersjami językowymi jakiegoś dokumentu i tutaj dobrą praktyką e, pisania umów jest właśnie ustalenie, e, która wersja językowa, jaka wersja językowa z tych opublikowanych e, jest tą normatywną, a jaka, tak. jest, e, a jaka jest wersją tylko informacyjną. Tak. To na przykład również e, przechodzi do, do, nie wiem, do internetu, tak, wszelkie, wszelkie tak. E, rekomendacje World Wide Web Consortium, czyli konsorcjum odpowiedzialnego za HTML, za CSS, za grafiki PNG i tak dalej, i tak dalej. Można sobie tłumaczyć na e, dowolne inne języki, można rozszerzać wiedzę o tych standardach, ale zawsze wiodącym i normatywnym e, charakterem będzie i normatywny charakter będzie miała wersja oryginalna, wersja angielska No tak, ale z tego, z tego zamieszania i z tego tornada to, to chyba możemy dużo zrozumieć jednak, bo, bo to nie są jakieś znaczy, tam subtelności. Niestety nie? to jest tak, że gdybyśmy tłumaczyli, to wtedy byśmy rozumieli chociaż jakąś tam część, bo to jest, to są pro, tutaj są, można wyróżnić dwie problemy. Po pierwsze to, żebyśmy chcieli to poznać, bo nie każdego to interesuje w ogóle. Nawet gdyby to było po polsku, to byśmy tego nie czytali. A po drugie to jest właśnie to, żeby, żeby czytać po angielsku. No to I wtedy jest, pojawia się ten problem języka angielskiego, że Angliści, tak jak, tacy jak Wojtek, to biorą sobie to na tapetę, przeczytają, dobra, zaznajomiłem się. A reszta ludzi, no to jest pytanie, czy zna język angielski na tyle, czy nie zna języka angielskiego na tyle. W związku z czym to jest problem i... Yy, zresztą Darek jak przy okazji wyborów do Rady Powierniczej mówił o tym, że dobrze by było, żeby społeczność miała jakichś takich łączników, których zadaniem byłoby jakaś, jakieś takie wspieranie komunikacji między Fundacją a lokalnymi społecznościami wolontariuszy. No bo w tym momencie, jeżeli założymy, że coś jest do przetłumaczenia, no to to sobie może leżeć latami, Nikt tego specjalnie nie dotyka, no bo nie musi. No a jak nikt nie musi, no to, to, to się nic nie dzieje. W każdym razie już przechodząc do samego tematu tego, tego to Tornada w San Francisco, znaczy sytuacja upraszczając jest taka, że yy, pracownicy fundacji są zobowiązani do zachowania pouf, na poziomie takim poufnym, no, w tajemnicy generalnie rzecz biorąc, informacji co do tego, co u nich się wewnątrz fundacji dzieje, czy ktoś jest zadowolony, czy nie jest zadowolony, powiedzmy, ile pieniędzy idzie na jeden działan, ile na drugi, czy ktoś dobrze się czuje z, ze swoim szefem, czy nie, i tak dalej. To czy to są typowe, tak jakby firmowo-korporacyjno, jakieś tam NGO-sowe problemy, gdzie jest jakiś szef i gdzie jest jakiś pracownik. Ale w, w, w tym momencie, to znaczy myślę, że jakiś tydzień temu E, przylała się czara goryczy w, ten, w tym sensie, że pracownicy fundacji zaczęli swoją frustrację wylewać na zewnątrz e, i to się stało już publiczne, dostępne do wszystkich, d, d, dla wszystkich um, ekipedystów, mhm. przynajmniej tych, którzy rozumieją język angielski pisany w dużych ilościach. No i w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że e, pracownicy e, fundacji czują się po pierwsze zdezorientowani co do strategii, której swoją drogą po drugie nie ma, niewspierani, nie mają zaufania do swojego kierownictwa, morale jest bardzo niskie, ludzie idą na zwolnienia z powodu stresu. I no, sytuacja wygląda na bardzo złą, media nawet donoszą te nasze wewnątrzwikipedyjne czy na przykład odpowiednik Wikiradia anglojęzyczny, Wikimedia Wiki, czy The, The Wikipedian, taki blog twórcy, jednego z twórców Signposta, który swoją drogą Signpost jest, jest gazetą anglojęzyczną Wikimedian. Tak, tak więc no, te, te ich media anglojęzyczne donoszą, że na przykład teraz ci, ci dziennikarze, nazwijmy to, wiki dziennikarze mieli do, czy, do napisania najtrudniejsze teksty w swoim w ogóle wiki karierze, wiki dziennikarze. No, czy, dzieją się rzeczy, których nigdy jeszcze nie było. Mm -hmm. no to myślę, że, to, że nie przesadzam, jeżeli tak mówię. Jak jest do końca, to my tego nie wiemy. Rozmawiałem z paroma osobami, z y, y, pracownikami fundacji, którzy właśnie teoretycznie rzecz nie powinni mi o tym mówić, ale w tym momencie jest tak, że oni... Bez bezników proszę tak. Y, Dlatego nie mówię teraz w tym momencie, nie wiem, za jakiś czas możemy sobie, być może, ale to były rozmowy prywatne, więc to jest nie, kwestia, kwestia konstytucyjnej ochrony prywatności. W każdym razie już no, wiem, że do końca nie, wi nie wiadomo jak to jest, kto popełnił ten krytyczny błąd, czy to jest kwestia niedopasowania charakterów, kultury, współpracy, czegoś tam czegoś, czy to faktycznie po jakiejś konkretnej stronie leży konkretna wina jakaś taka dająca się krótko opisać. Tutaj pozwoliłem sobie załączyć dwa um, um, cytaty z, z, z listy mailingowej. Pierwszy to jest um, to jest um, cytat z maila Fibi Fibi była wcześniej um, członkinią Rady Powierniczej, prawda? jest. Mm -hmm. mm -hmm. Tak jest. I ona napisała, że mniej więcej, to znaczy ten fragment, który, który ja sobie tutaj wkleiłem, sprowadza się mniej więcej do tego, że te problemy w fundacji są typowymi e, problemami zarządzania, czy wykonawstwa i zarządzania generalnie rzecz biorąc. I to jest niestety, według mnie, i właśnie to jest najgorsze w tym, że to nie są jakieś takie nasze unikalne problemy, tylko rzecz poszła w najbardziej klasyczne rzeczy, których, no, no nie ma na to jakichś specjalnych mądrych na to. Znaczy, no, są różne metody i tak dalej, i tak dalej, ale jakiś impas, to jest impas i, i, i koniec. Um, z kolei Brian Weber, czyli um, czy Brian Weber, czyli, czyli gościu, który napisał Media Wiki i w tym momencie też zajmuje takie miejsce honorowego, głównego twórcy oprogramowania w Wikimedia Foundation, napisał, um, że Podobno teraz tak plotki głoszą. Wieść gminna niesie, że dzisiaj, <śmiech> przepraszam, dzisiaj to jest to jest 22 lutego, y, Rada Powiernicza ma spotkanie. Y, wcześniej, wiem, y, padły już takie komentarze, że Rada Powiernicza też ma jakieś takie intensywne y, rozmowy między sobą. No, skrócić to można mniej więcej tak. W listopadzie y, Lila dostała drugą szansę. Ktoś inny zauważył, że właściwie bardziej pięćsetną niż drugą, ale dajmy na to, że drugą. W tym momencie rada jest na etapie, dać jej trzecią, czy nie? A rada to jest 10 osób, w tym y, Jimbo Wales, który ma stałe miejsce, Darek Jemielniak i jeszcze y, zaraz, ile osób tam z wyboru razem z Starkiem? Jedna osoba, Deny, prawda? Mhm. Bo, okay. bo, bo ten, bo, bo James wypadł, więc więc Darek i Dany są z wyboru i jeszcze tam kilka osób, to już nie, nie, nie muszę się tutaj życiu, bo to łatwo można znaleźć tą informację. To jest generalnie 10 osób. W tym momencie jest jeden wakat. Z dziewięć osób musi dojść do jakiegoś jednego rozwiązania. No to jest dosyć trudne. No ale tam się też zmieniają ci ludzie, tak? Bo słyszałem, że są jakieś odejścia. Właściwie raczej odchodzą niż się zmieniają, bo na razie nie ma na, na, na, na kogo ich wymieniać, no bo to są po prostu tak, to w tym momencie tworzą się wakaty, tak, wśród pracowników, którzy, no tak jak mówił Szymon, tak, są sfrustrowani czy to stylem przywództwa, czy to decyzjami, które są podejmowane albo nie są podejmowane. Um, nie wiem, może może częściowo ta frustracja też wynika z tego, to jest, to, jest, to jest już takie moje prywatne zdanie, że my czasami tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do transparentności współpracy i, i, i takiego otwartego podejmowania e, decyzji, że, że, że jeżeli ktoś się z czymś czai albo sobie z czymś nie radzi i, i, nie, i nie zasygnalizuje tego, no to przestaje być wiarygodny. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, ten, ten drugi temat, który dzisiaj mamy, czyli e, wpis na blogu wikimedia.pl e, dotyczy tego samego tematu chyba, tak? Tak, tak Bo... dlatego ja tak właśnie go trzymałem w jednej takiej kropeczce. No ja go rozdzieliłem, tutaj, żeby, żeby można tak, było jest, znaleźć mhm, oddzielny. To jest właściwie linki. to samo, bo, bo y, to się zaczęło. Wygląda na to, chociaż to nie jest. No bo właśnie, no bo to jest kwestia y, y, różnic kulturowych, komunikacji, zarządzania, szefowstwa, i tak dalej. I jest taki wątek, w którym to się jakby soczewkuje skupia i w ogóle, to jest y, to jest kwestia tego knowledge engine. I teraz, czyli, czyli silnika wiedzy, tak w dosłownym tłumaczeniu, bo raczej nie ma zbyt lepszego. I chodzi o to, że, że był pomysł taki Daimona, zdaje się, czyli takiego przejściowego, znaczy kiedyś on był do, do, docelowym, ale okazało się, że w dziwnych okolicznościach wyleciał. W każdym razie przez kilka miesięcy to był szef technicznych ludzi. I ten szef technicznych ludzi wymyślił, że... Google generalnie rzecz biorąc nam zagraża w dużym stopniu, bo jak Google ma swojego ten knowledge graph, czyli to, co mamy sobie, wpiszemy sobie coś tam, to po prawej stronie, obok wyszukiwań, mamy taką, nie wiem, no, jakieś, jakiś duży nagłówek, ilustracja, parę takich danych, jak u nas mhm. w infoboxach. I on powiedział, że to i różne inne tam ich googlowe narzędzia są dużym zagrożeniem dla Wikipedii. I Wikipedia powinna w dużo prostszy sposób prezentować te informacje, które już są, są w niej, tylko są na przykład schowane gdzieś głęboko w jakieś trudno trudne do odnajdywania, bo, bo, bo jest słaba wyszukiwarka. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś, Borysie, o tym, że tak, się tak. śmiałeś z tego, że przecież nasza wyszukiwarka jest tak zła. Że no jest to... zła, no. no nie da się ukryć. Akurat od tego czasu niewiele się zmieniło. Wikipedyjna, wikimedyjna, wyszukiwarka dalej, szałem technicznym nie jest. No, tak, no, to znaczy no, tak. dla mnie na przykład to była olbrzymia, po prostu to był taki olbrzymi krok naprzód, że zaczęła akceptować niektóre literówki. I teraz już na przykład jak chcę podlinkować coś, tworzę linka w, wizualnym edytorze, w edytorze wizualnym. To już nie muszę wpisywać dokładnie co do litery tego, hmm. tylko nawet stać mnie na literówkę. To jest taki szał, No to taki jest, seks na to plaży, jest. Ma to rzeczywiście jest duży postęp. To, to Ja tego nie zauważyłem, że literówkę teraz można zrobić, ale no to, że zaczęła podpowiadać, to już też był duży krok, prawda? To znaczy jak się zaczęło wpisywać, to już tam wyświetlało się kilka podpowiedzi, ale mówisz, że w ogóle tak idzie w tym kierunku, żeby, żeby ona była bardziej. No, przydatna. <grym grym toddź> tak, to znaczy yy, właśnie wtedy Damon, to znaczy wtedy, czyli mniej więcej koło kwietnia, yy, rzucił taki pomysł, że, znaczy właśnie, może inaczej. W kwietniu to już był pomysł gotowy, opracowany i tak dalej. Był pomysł, żeby, żeby poprawić naszą wyszukiwarkę. Yy, yy, I to tak skopa, tak naprawdę yy, poprawić, poprawić. Znaczy nie dodać sobie jakieś parę katuszków, tylko po prostu wyjąć ją i wstawić tam coś dużo lepszego. Teraz e, problem z tym był mniej więcej między innymi taki, że ten pomysł został opracowany gdzieś za zamkniętymi drzwiami w, w gronie szefów e, i Damon potem się okazało wyleciał nie wiadomo dlaczego e, i to przez przypadek zostało odkryte w ogóle, że on wyleciał. E, ten pomysł do listopada właściwie był chowany cały czas przed społecznością generalnie użytkowników przed nami, znaczy chowany po prostu nie był w ogóle ogłaszany, tak, bo, bo, bo on był dalej na etapie takiego yy, no może tak, może nie, zobaczymy co, co wyjdzie, musimy to przemyśleć i tak dalej. Yy, właśnie to jest ta kwestia, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że nawet na tym etapie to jest, yy, roz, że, że jest rozmowa na ten temat. No, no, na, na, jeżeli się mówi o takich bardzo ważnych rzeczach, na przykład gdybym teraz chciał, yy, się znosił zamiarem zintegrowania tablicy ogłoszeń i kawiarenki, no to, to mój pomysł, gdybym chciał coś z nim faktycznie robić, musiałbym go ogłosić, że mam taki pomysł. A tutaj Lila nie, nie ogłaszała tego pomysłu, zgłosiła grant do innej fundacji, której, od której już mieliśmy wcześniej granty. Ten grant został nam przyz, przyznany, to było w listopadzie. Już wtedy FDC wiedziało coś na ten temat, ale jeszcze społeczność szeroka nie wiedziała. W styczniu to zostało ogłoszone tego roku i od stycznia, aha, jeszcze 28 grudnia 2015 roku, czyli tuż przed ogłoszeniem grantu James właśnie Heyman z Rady Powierniczej został usunięty i przegłosowali właściwie wszyscy oprócz Darka i Jemielniaka to. I po prostu od, od, tego, od końca grudnia, od pierwszych dni stycznia do dzisiaj narasta olbrzymia frustracja. Nawet właśnie do, jak to Wojtek zauważył, do tego prawa Godwina doszło, bo już ktoś porównył Lilę do Hitlera. No tak, tak, to w, w rozmowie z tobą dzisiaj tak zauważyłem. To oczywiście w momencie, kiedy, kiedy prawo Godwina zaczyna być stosowane, to, to już naprawdę A dyskusja co, co, co to, za, co to za mocno jest. szerokie kręgi. Co to, co to za, za prawo? No. W każdej dyskusji w internecie w miarę jej w miarę jej zaawansowania i, że tak powiem, podgrzewania atmosfery, porównanie, prawdopodobieństwo porównania kogoś do Hitlera dąży do jednego. To ciekawe tak, rzeczywiście tak, spostrzeżenie. Tak. To Mike Godwin również związany z środowiskiem Wikimediów zresztą tak. e, opracował takie prawo i ono właśnie znalazło za zastosowanie w dzisiejszym poście. Gdzie, gdzie to, Szymonie, było? Na liście dyskusyjnej pewnie, tak? tak? To było na, na liście dyskusyjnej pod y, wątku, pod, który się utworzył pod mailem Lili który jest właściwie takim esejem, chociaż ona pisze, że to nie jest esej, esejem pod tytułem Dlaczego się zmieniliśmy? Why we change? change? I, w, I w tym momencie jest, jest po prostu napisane moje wolne tłumaczenie. Nie sądzę, że nawet w sposób przenośny jest ona Hitlerem. Jest ona po prostu kiepska w komunikowaniu um, pomysłów, czy w wykazywaniu swojego przywództwa. To są słowa, słowa o Laili. No właśnie, w... ale czy, czy to właśnie nie jest... I doszło jest... do porównania jej do Hitlera. Bo to Lila jest chyba, nie wiem, czy pierwszą osobą taką zatrudnioną z zewnątrz, czy, czy dobrze kojarzę, czy... Osiłga ona, no, nie miała ona miała nic... również była dziennikarką, tak, no tak. a nie, y, nie taką, nie taką a, twardą wikimedianką. Mhm. Chociaż jest to... Y, Czyli oni przenoszą Chociaż po się... prostu swoje doświadczenia z tych zewnętrznych firm, które tak, nie mają... Tak, z tym, że mhm. Laila jest chyba pierwszą osobą, która na stanowisku dyrektora wykonawczego pochodzi bezpośrednio z, z rynku czy z sektora programistów, a nie dziennikarzy, organizatorów społecznych, akcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, zgadza się. To znaczy, wydaje mi się, że mniej więcej takie myślenie jest... O bardzo ogólno-strategiczne, na bardzo, bardzo meta, meta, meta poziomie było takie, że su była bardzo dobra do, dla Wikimediów w momencie, kiedy te Wikimedia tworzyły swoją społeczność, mhm. i ludzie musieli się jakoś poznać, jakoś zorganizować, i tak dalej. To jakoś mniej więcej okrzepło, organizacja formalna, i tak dalej, mniej więcej okrzepła. W tym momencie mam już bardziej problemy z komunikacją i tak dalej, ale jeżeli chodzi o bardzo ten, ten meta, meta, meta poziom, to tam są problemy dotyczące przede wszystkim kwestii technicznych, to znaczy, żebyśmy jeszcze w ogóle byli jakoś atrakcyjni dla ludzi. I oczywiście są jedni tacy, którzy mówią, że jesteśmy atrakcyjni, bo mamy na przykład artykuły na medal, których nigdzie indziej się nie znajdzie i to jest fakt, ale inni są tacy, że jeżeli wszyscy młodzi ludzie będą wchodzili na Snapchata, a Wikipedię będą y, wykorzystywali tylko do prac domowych, to kiedy skończą studia czy szkołę, to już nie będą potrzebowali Wikipedii y, tak regularnie, y, więc oni nawet nie będą mieli okazji, żeby zostać Wikipedystą, bo oni będą powiedzmy, sobie naplatowali dalej. No i tyle. No tak, zmienia się. Czyli, czyli yy -y, gdzieś potrzeby tam się zmieniają. Pewnie dyskusja już troszeczkę następna na szczeblu akademickim, o tym, co dawać ludziom, czy narzędzia i rozwiązania programistyczne, które są atrakcyjne dla nich, właśnie pójść w stronę Snapchata dosłownie, czy bardziej próbować rzeźbić, pracować u podstaw tak, z ideami wikimediów. Wikimedia, Wikimedia Foundation gdzieś pod, pod wodzą Sue Gardner pewnie skłaniałaby się w stronę tych, tej właśnie pracy u pracy społecznej, docierania do ludzi. No tak. tak. Laila pewnie, pewnie idzie w tą stronę programistyczną, zresztą troszeczkę widać jak zmieniło się, a przynajmniej tak jak my postrzegam, że zmieniło się nastawienie fundacji na narzędzia. No tak, ale z drugiej strony... Nie na społeczności, a na narzędzia, Ale więc, porzucono, no, widać, też, no. porzucono też pracę nad designem, co mnie bardzo zdziwiło. Odszedł przecież główny designer Wikipedii, który miał pomysł na, na winter, którego się spodziewaliśmy, bo już miał być lada moment, a okazało się, że to chyba w ogóle jest jakoś zawieszone albo oddalone na długie lata. I... To, to nie jest tak. Yy, znaczy, yy, musimy tutaj oczywiście pamiętać, że nie tylko Wikipedia, tylko w ogóle wszystkich projektów Wikimedia. Mhm. I yy, Brian, znaczy, nie Brian, tylko Brandon napisał, że yy, nawet nie tyle, że ta yy, społeczność jest taka bardzo konserwatywna, tylko nawet on mówi, że w samej fundacji jest zbyt dużo ludzi którzy nie chcą doprowadzić do tego, żeby ktokolwiek oprócz nich zajmował się takimi rzeczami, w związku z tym, jak on się wyraził, nie będzie już, na, nigdy już nie będzie redesignu, czyli takiego generalnie przerobienia całego wyglądu w e, projektu Wikimedia, tylko mogą być, to już jest moja własna myśl, jeżeli nie redesign, to w takim razie mogą być tylko te małe kroczki. W tym momencie jesteśmy na etapie właśnie małych kroczków i tym się zajmuje May i tym się zajmuje Volker dwoje pracowników fundacji. Tylko właśnie kwestiami spójności wyglądu. Czyli troszeczkę grozi nam to, że wizerunkowo i pod kątem user experience troszeczkę zatrzymamy się na późnych latach 90. No, no. Można, czy, można zasadne pytanie właściwie postawić, czy przypadkiem już tak nie jest, że zatrzymaliśmy się w pewnym momencie i teraz... No, już nie tylko... chcę demonizować, ale, ale zatrzymaliśmy się, zatrzymaliśmy się, owszem, ale w tym momencie już pod znakiem zapytania stoi to, czy my w ogóle ruszymy z tej wizji tak. lat 90. No, no, owszem. owszem, programiści się powiedzmy e, zachwycają tym, że średni czas ładowania się z strony wikipedii został skrócony, bo farma serwerów, bo coś mm -hmm, tam, bo coś mm -hmm. tam. Jeszcze jeżeli, nie wiem, jeżeli dojdzie na przykład do współpracy z no nie chcę użyć tej, tej nazwy, no ale dobrze, Facebook podobno ma tak genialnie zoptymalizowany, skompilowany kod źródłowy, że, że, że te strony ładuje im się mega szybko. Więc no dobrze, programiści troszeczkę odeszli od, od użyteczności dla tego zwykłego użytkownika w stronę właśnie technikaliów i, i podniecają się właśnie technikaliami pod tytułem o, mimo tego, że powiedzmy zwiększa nam się ruch na serwerach, to nasze strony ładują się szybciej. No z tym, no, to że dla, to hmm. też jest użyteczne przecież dla użytkownika, że się strony ładują niezauważalnie szybko. No to jest taka podstawa użyteczności i myślę, że może to dlatego. Jest to, to użyteczności, dlatego. Mhm. ale czy nas jako wikipedystów i wikimedian, e, no co jest naszym priorytetem zapytam? No bez tego, wiesz, jak będzie się długo ładować coś, no to po prostu nikt na to nie będzie patrzył, chociażby nie wiem co tam było. No ale czy to tak naprawdę się długo ładowało? To nie jest kwestia, że się długo ładowało, to po prostu się ładuje szybciej ładowało się w miarę szybko, teraz się ładuje jeszcze szybciej. No, tak, mm. jest o tym stylu. Dla Czy mnie stylu. wymieniliśmy powiedzmy BMW na Lamborghini? No fajnie no, no, fajnie, no. Dla, mnie, dla mnie mimo wszystko nie wiem, nie jest to kluczowym argumentem, tak? To, że strona ładuje się 2 sekundy mm -hmm, i 20 setnych, a nie 2 sekundy i 40 setnych, to nie jest argumentem, y, który zatrzyma odpływ y, no wikipedystów tak, aktywnych mm -hmm. i, i zatrzyma fale nowych. Użytkownicy są przyzwyczajeni do Snapchata. Użytkownicy no są przyzwyczajeni do takich błyskawicznych mediów komunikacyjnych typu Facebook, a my im dajemy nadal MediaWiki z oprawą graficzną no, Ala prawda. 1998, świeżo wprowadzony HTML 401. Ale może to jest tak, ja mam wielką nadzieję, że to właśnie tak jest, że, że to chodzi właśnie o poprawienie tych narzędzi i działania samego silnika, a potem dopiero zrobienie designu, bo nie da się tym, jak gdyby najpierw silnik robisz, a potem nakładasz karoserię, a nie odwrotnie, prawda? Bo, bo wtedy się nie da za bardzo zmienić silnika, nie? Boję się, że w sytuacji, kiedy użytkownicy oczekują czegoś innego, to uruchomienie tej nowej karoserii, dopiero jak się wy wygładzi ten kod, który i tak, jak już Szymon zauważył, nie jest zapóźniony, yy, spowoduje już realne odejścia edytorów. No już powoduje, tak, tak, tak, to już no. mi się wydaje. Więc ja uważam, że już jest za późno. No dobrze, no ale to... Wróćmy do, do, do samego problemu. Ja rozumiem, że tam dużo rzeczy się dzieje na górze, y, które są dla mnie takie mało zrozumiałe powiedzmy, no ale nic złego na razie się nie dzieje. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy mamy kopię polskojęzycznej wikipedii. Znaczy, y, wiesz, to, to, to, to w ogóle nie jest myślę ten poziom problemu. Znaczy są oczywiście kopie polskojęzycznej wikipedii, chociażby Hiszpanie sobie coś takiego kiedyś zrobili. No ale Hiszpanie przykład, sobie zrobili e, stop, chyba. Stop, jeżeli mogę, jeżeli mogę przerwać. Mhm. Ja wkleję Jasne. wam do notatek taki taki fajny link, gdzie na meta można sobie zadeklarować, że będzie się trzymało kopię wiki mediów. A no wiki, to ja wiem, że coś, coś takiego jest, tylko czy my to fizycznie mamy? Serwery mamy serwery rozproszone, mamy serwery rozproszone, mamy co najmniej, no oczywiście The Internet Archive, które robi niesamowitą robotę, tak, i, i e, trzyma, e, trzyma wszystko. tak. No, ale naprawdę. czy on trzyma Wikipedię na przykład? Bo to, no wiesz, rozumiem, to, że, to, że może że trzyma. trzymać, to ja rozumiem, to, to jest bardzo fajnie, tylko czy trzyma? Tak, tak, to, to, że wszyscy mogą sobie skopiować... widzisz w tabelce, którą podlinkowałem, są trzymane w Internet Archive. Żeby, to, żeby, żeby, żeby zrobić... Yy... Oczywiście to są troszeczkę y, stare dane, tak? ale żeby przetrzymać ostatnich 500 zrzutów bazy wikimediów, to dwa lata temu potrzeba było 10,5 terabajta y, przestrzeni dyskowej. No więc podejrzewam, co że nie jest każdego jest na to stać. Nie? Co nie jest jakimś szaleńczym y, wyzwaniem dla jakiegoś data center. Y, pamiętam jak kiedyś jeden z użytkowników, który jest związany z gdańską Politechniką mnie pytał. Y, wyszukiwałem dla niego właśnie te dane, właśnie dlatego o tym pamiętałem. Um, I zastanawiał się, czy na Politechnice Gdańskiej nie można by trzymać chociażby z dwóch e, ostatnich zrzutów bazy. Ostatnie dwa dobre zrzuty wszystkich baz danych to jest 4,2 terabajta, czy to było 4,2 terabajta e, dwa lata temu. Nie sądzę, żeby to jakoś niesamowicie rozbuchało się od tego czasu. Mhm. No tak, ale ciągle to ja rozumiem, że można i że, i że archive to robi, powiedzmy, ale czy, no, takie kopie są dostępne gdzieś na przykład działające, czy to jest tylko zrzucanie danych, no bo to. Wiesz, no to potem znaczy, potem może to, być problem znaczy, z odzyskaniem Nie, nie bardzo danych. rozumiem twojego pytania, bo czy, czy, czy, czy na przykład Masti ma coś takiego? Prawdopodobnie jeszcze nie ma, ale nie no, bardzo chcesz, to będzie miał. Pytanie oczywiście jest bardzo teoretyczne, ale wyobraźmy sobie, że jutro się budzimy i fundacja powiedziała, że wyłączyła serwery, bo, bo się rozwiązuje na przykład. No z jakiegokolwiek powodu. No to, to, to jest powodu. niemożliwe no, to, to, to, jest i... to jest akurat niemożliwe, to jest troszeczkę fatalizowanie. No, no ale... dobrze, no ale no, no. powiedzmy wysiadły tam serwery, po prostu przestały działać. C to też niemożliwe, ponieważ inne serwery wtedy wchodzą. Znaczy, dla, dla eee. To jest niemożliwe. No jak <śmiech> to, <śmiech> to jest niemożliwe? Informatyczna Wikimedia Foundation pozwala, pozwala y, działać y, serwerom, pozwala działać tej, tej, tej całej infrastrukturze stron, niezależnie od no to znaczy, że co? Że jeśli fundacja zdecyduje o zamknięciu Wikipedii, to mamy spokojnie, mamy kopię tej Wikipedii, tak? Tylko gdzie? Ja bym się chciał tak. dowiedzieć. Czy, czy tak. mamy ją tylko w danych i, i na archive.org, czy ona gdzieś jest też znaczy, postawiona nie, dodatkowo? Nie, nie wiem, czy w ogóle którykolwiek z nas wie, gdzie konkretnie to jest. Wystarczy napisać maila na Wikimedia L, czyli na liście mailingowej w, w całej ogólnej tej grupy Wikimedia i na pewno ktoś tam się zgłosi. No na pewno to są, to są ludzie tacy, którzy po prostu dla fanu sobie robią kopię Wikipedii na swój farmie. no bo dlaczego by nie? Ale mm, to, to w ogóle nie jest taka ta, ta kwestia, bo, bo to, to nie jest taka, znaczy w ogóle to nie jest poziom rozmowy na temat taki, czy to może być Wikipedia, czy nie będzie Wikipedii, czy będzie fundacja, czy nie będzie fundacji. Tylko to jest problem taki, czy my mądrze planujemy swoją strategię, czy nie niemądrze planujemy strategię, czy mamy dobrych ludzi do danej strategii, czy nie mamy dobrych ludzi do tej strategii. Właśnie problem jest teraz taki, że e, czy Lila jest dobra i my jej nie rozumiemy, czy jednak wielu ludzi ma rację, a ona nie ma racji, czy, e, czy to skoro, do, przy, jeżeli przyjmiemy, że ona nie ma racji, to znaczy, że co? Że ona się zmieniła od czasu, kiedy ją y, y, przyjęto, znaczy hajr zatrudniono, zatrudniono. Czy, czy ci, którzy ją zatrudniali nie wiedzieli do końca, jak to będzie. Znaczy, no dobrze, myślę, ale że o, tym, o tym jeszcze rozmawialiśmy. Myślę, że zagrożeniem nie? dla nas nie jest i przez bardzo długi czas nie będzie. Zahaltowanie, zatrzymanie i zamknięcie e, wikimediów w ogóle No dobrze, ja, ja rozumiem, że to nam nie, nie grozi. Ale... ale nie grozi nam wykasowanie jakichkolwiek treści, które już w projektach wikimedia są Zebrane i zapisane. Ale pytanie dotyczy, czy mamy kopię polskojęzycznej Wikipedii. Ja nie pytam się, czy można na zrobić. Pewno, na, na pewno, znaczy to jest, ale to, no dla to, mnie to, to jest takie mniej ja chciał, pytanie, a to gdzie jest ten adres? Ja... Gdzie jest, ta, gdzie jest ta, ta, ta kopia polskiej Wikipedii? Nie no pytaj po prostu, bo, bo na przykład ja nie wiem doku, nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ponieważ mnie to nie interesuje. No słuchajcie, ostatnie. Dobra, momento. Podaj linka. O, Linka poproszę. Podaj do, linka. Tak Proszę jest. bardzo. Wikipedia.c3sl.ufpr.br. Tam jest pięć ostatnich dobrych zrzutów w bazy każdego projektu Wikimedia, włącznie z polską zresztą Wikipedią. To jest serwer brazylijski, niezależny od Wikimedia Foundation. No to jest jeden z dwóch serwerów niezależnych od Wikimedia Foundation i yy, Internet Archive, który przechowuje ostatnie zrzuty. Wszystkie dane publiczne są w, serwi w serwisie your.org. To jest również w tabelce, którą, którą wam podrzuciłem, więc co najmniej, nawet mimo tego, że te dane nie są aktualizowane, to są co najmniej dwa miejsca, niezależne od Wikimedia Foundation i Internet Archive, które przechowują zrzuty bazy danych, kopiują je z ym, serwerów Wikimedia. Zrzut bazy danych projektów Wikimedia jest tworzony, każdego projektu Wikimedia jest tworzony co kilka tygodni. Mm -hmm. I rozumiem. Było, fajnie było mieć taki, taki czyli, pocztek, no? czyli to są tylko zrzuty, rozumiem. To, to nie jest funkcjonujący tak, Ale zrzucasz na dowolny serwer, importujesz na dowolny serwer, na którym jest zainstalowane oprogramowanie, oprogramowanie MediaWiki i masz działającą kopię, ostatnią kopię bazy danych, ostatnią kopię wszystkich artykułów danego projektu wiki. No właśnie, a czy, znaczy... czy, ktoś, czy ktoś tego próbował? Bo tak. rozumiem, że to jest, że, że ty mi tak mówisz, że tak jest, ale czy... Czy ty jesteś tego pewien? To znaczy, czy wypróbowałeś to na przykład, żeby tak zrobić? No osobiście tego nie wypróbowałem. Nie mam, nie mam, nie wiem, dwóch terabajtów na dysku, żeby wrzucić sobie rozkompresowaną no. wersję y, większej Wikipedii. No podejrzewam, że mało osób ma, może jakaś instytucja ma, prawda? Nie, Oczywiście, no bo, no bo Wikipedii tak naprawdę nie powinno się używać w formie statycznej bazy danych na komputerze lokalnym, bo to jest, y, to jest sprzeczne z, z ideą Wikimediów. Wikimedia twierdzą, mm. że wiedza jest po to, żeby ją rozpowszechniać więc wrzuca się to na serwer sieciowy, tak? Na, na, na dysk serwera sieciowego. Ale, ale są tacy ludzie, którzy to mają. Znaczy, dla mnie pytanie o to znaczy jest więcej czymś takim, eee... no, a jeżeli Słońce wybuchnie, to na jaką planetę się przeniesiemy? Znaczy, no nie, nie, nie, bez przesady. To będzie, ale, nie, znaczy, nie, znaczy, ale mówię Ci, się jak, jak na serio to dla mnie brzmi. Bo, nie, Słońce problem, nie ma właściciela, ja protestuję, bo Słońce nie ma właściciela i jest niezależne kompletnie od kogokolwiek na Ziemi, natomiast Fundacja jest właścicielem Wikipedii i tutaj nie ma co w ogóle dwóch zdań na ten temat, prawda? Ale Słońce jest terminalne, bo Słońce kiedyś umrze, a Fundacja umrze dopiero wtedy, kiedy nie wiem, Kiedy zdecydują władze, nie, nie. władze fundacji zdecydują o zamknięciu fundacji, prawda? No to proste. Um, myślę, że, zaraz, myślę, że wzajemny stop, stop. Myślę, że wzajemny system pilnowania się e, społeczności, której członkowie są w radzie, samej rady e, i że tak powiem ciał wykonawczych, e, czyli no dyrektora wykonawczego fundacji Wikimedia, Wikimedia Foundation, przepraszam, to nie powinno się tłumaczyć, e, już same w sobie są jakimś tam gwarantem tego, że nikt nie zrobi focha i nie powie, dobra, idę do serwerowni i wyciągam wszystkie wtyczki. Nie, ja nie mówię o jednej osobie, no powiedzmy, że fundacja tak zdecyduje, że się zamyka, że z różnych powodów mogą być naprawdę różne powody, że po prostu... To w takim razie y, stanie się coś, co gdzieś pewnie ktoś już pseudo-teoretycznie przewidział. Znajdzie się ktoś, kto y, z ostatniego zrzutu bazy danych postawi serwer, no i właśnie. powie, słuchajcie, to Rozumiem. my to przejmiemy, mhm. tak naprawdę, kurde, to jest Świetnie. fajna wiedza i Przynajmniej, przynajmniej to, co do tej pory było napisane, my udostępnimy. Chętnych, Sądzę, że chętnych na, pewno, na pewno byłoby dużo do, do zrobienia czegoś takiego, bo można tam wtedy swoje banery zamieścić i w ogóle, no wiesz, no, mieć Wikipedię, no to super by było, prawda? Tylko kwestia jest tego, czy, czy ktoś próbował to zrobić i czy te bazy danych zawierają wszystko to, co jest potrzebne, czy tylko... Tak, te bazy danych, jeżeli wejdziesz sobie w kategorię właśnie tych downloadsów, wszystkich tak zwanych, e Wywołam sobie, wywołam sobie kopię z walentynek polskojęzycznej bazy danych i mamy do wyboru. Albo wszystkie artykuły, szablony, opisy mediów i wszystkie i główne strony meta, mm -hmm, 1,4 mm -hmm. gigabajta, albo wszystkie yy, strony z kompletną historią edycji, to jest mm -hmm. około 8, megabyte, 8 gigabajtów, Mhm. Czyli tylko, czyli... Ale... tylko. Mhm. tylko. W, w, w wersji skompresowanej oczywiście. Albo wszystkie strony z kompletną historią edycji, to jest 11, 20, jakieś 28 gigabajtów. To jest zaledwie kilka filmów w naj, najlepszej jakości. Dokładnie. Wszystkie strony w aktualnej wersji zajmują no, jakieś 1,5 gigabajta. Mhm. I rozumiem, że do multimediów są oddzielne pliki tam gdzieś na tej stronie. No to commons pewnie, pewnie ma swój. Znaczy no, zrzut, zrzut wiki, wikipedii nie zawiera zrzutów wikipedii, wiki, znaczy y, commons, przepraszam. Okay. Nie, nie, oczywiście, no, ale commons wiki została, ostatni, ostatni zrzut bazy danych został wykonany 17. Mhm. Yy, no ten, jest również do pobrania. Ten, no tam mamy 30 tam yy. milionów plików. To mam no jeszcze oczywiście. takie pytanie teoretyczne. To są te pliki, które są robione, są zachowywane, a te strony, które mamy zgromadzone na Wikipedia, Mirory i Forki polskiej Wikipedii, one przestałyby działać, gdyby przestała działać zależy, nasza strona, czy one bo mają niektóre, swoje bo, niezależne? Które... Niektóre mirory są mirrorami na żywo, czyli odzwierciedlają na bieżąco to, co się dzieje w projektach Wikimedia. W ten sposób na przykład działała Wikipedia Wirtualnej Polski. Mhm. W roku 2009 taki projekt został uruchomiony i dzięki porozumieniu pomiędzy Orange a Wikimedia Foundation, a trzeba pamiętać, że Wirtualna Polska była, jest częścią Orange, Czyli zależna od oręcz, yy, wirtualna polska miała bezpośredni dostęp do tego takiego strumienia danych, do, bezpośredni dostęp do baz. Ale niektóre yy, mirrory, szczególnie właśnie mirrory, właśnie bazują na tych zrzutach baz danych które mogą być pobierane na serwer takiego mirora po ukazaniu się nowego zrzutu i mogą być implementowane na serwerze po ukazaniu się kolejnego zrzutu. Aha, czyli oni co robią i im to działa. Okej, okay, rozumiem. Trzeba, trzeba rozgraniczyć tak zwane live mirory, czyli y, serwery obrazujące Wikipedią polskojęzyczną na przykład y, bezpośrednio na żywo z, z serwerów od, serwer od y, mirorów, które po prostu pobierają zrzut bazy danych i go implementują. No a ja przez ten czas sobie sprawdziłem statut Wikimedia Foundation, on nie traktuje o rozwiązaniu fundacji, więc trzeba by było stosować ogólne common law, a jako, że nie jestem prawnikiem, nie, znaczy tym amerykańskim, floryckim, to no to się nie znalazło. No bo tak, bo cały czas jest to na, na, na, na prawie stanu Floryda, przed, przed no przenosinami. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, no troszkę mnie uspokoiliście, ale, ale tak, no, brak mi trochę tego zaufania jednak to do znaczy, tego. To znaczy, tutaj jest właśnie kwestia największa taka, że y, mieliśmy jeszcze niedawno y, okazję się wypowiedzieć co do strategii y, Wikimediów. Y, niedawno to zostało y, zakończone ten etap w tak, Takiego wypowiadania się swobodnego na ten temat. Teraz wnioski są, jakoś tam te odpowiedzi są opracowywane. W maju, teraz w kwietniu, przepraszam, w marcu, w marcu będzie to opu opublikowane, czyli tak mniej więcej wyciąg z tych naszych odpowiedzi. W maju będzie nad, nad tym obradowało FBC i chyba na w czerwcu na Wikimanii, tak to by wypadało, zostanie poogłoszone hmm, znowu, przy czym chyba jeszcze po FDC, zaraz Bo, to znaczy, gdzieś koło Wikimanii to zostanie y, ogłoszony nam no jako już tam jakaś spójna wizja. Mm -hmm, tak tak mm -hmm. jest mniej więcej y, termin tego. I, I wtedy będziemy mogli wiedzieć, to, tak naprawdę to już w marcu będziemy sporo wiedzieli, y, w którą stronę to idzie i y, jaki jest no, poziom problemu. Mm -hmm. tak. mm -hmm. No fajnie. Bardzo się cieszę, że mamy kogoś, kto nam to może przybliżyć, bo no, prosty, prosty język angielski to jest w stanie zrozumieć prawie każdy, natomiast takie zawiłości, już jak się zaczynają jakieś kłótnie i ktoś tam zaczyna coś po swojemu tłumaczyć, no to ten język staje się bardziej skomplikowany i nagle, nagle okazuje się, że to już trudne jest do zrozumienia nagle, nie? Myślę, że nie mamy się czego obawiać. Po waszych wyjaśnieniach troszeczkę się uspokoiłem, rzeczywiście. Ale fajnie by było zobaczyć tak, taką kopię, taki po prostu no, gotowy, jak gdyby zrzut i działającą Wikipedię. Tylko, że pewnie nie miałoby sensu, no bo jakby ktoś tam edytował, to potem nie trafiłoby to z powrotem do, do Wikipedii. Tak, no, to by wprowadziło całym, całym, w błąd. Że tak powiem, mhm. Punktem krytycznym tego wszystkiego, skupiającym w sobie to, co, to, to czym Wikipedia jest, no, jest ta otwartość i możliwość edytowania przez każdego. No przecież po to powstała Wikipedia, no po tak. to, żeby, żeby, żeby niby żeby napędzać Nupedię, e, a później, no uh -huh. część przemysłu. No właśnie, ale chciałem jeszcze, bo już kończymy audycję powoli, powiedzieć o. Yy takim nowym projekcie który się pojawił o kompozytorach 50 kompozytorach na 15-lecie Wikipedii jest parę pomysłów na ten temat jeśli ktoś jest zainteresowany bo chcemy zrobić takie próbki audio do żeby zilustrować hasła kompozytorów polskich którzy są w Wikipedii ale nie ma w Wikimedia Commons żadnych próbek ich kompozycji są to kompozycje orkiestrowe albo na mniejsze jakieś zespoły muzyczne i, i tego zupełnie brakuje. Owszem, Chopin jest dosyć intensywnie reprezentowany, natomiast pozostali kompozytorzy nie za bardzo. Także jeśli ktoś chce coś więcej przeczytać na temat tego projektu, to zapraszam do notatek naszej audycji nowiny.podcasty.info i tam w notatkach można znaleźć do dzisiejszej audycji z 7 tygodnia 2016 roku. Druga, taka szybka informacja, to że Wikiradio, czyli nasz, nasz rodzimy, że tak powiem, portal wikiradioorg ma edytor wizualny. I to dzięki Michałowi, który nam pomógł to zrobić. Także łatwiej jest edytować. Tam niewiele osób edytuje, ale, ale jest coraz łatwiej. Ale zapraszamy. Zapraszamy, oczywiście. No i też chyba najwyższy czas, żeby powiedzieć to, o czym będziemy do końca kwietnia mówić chyba w każdej audycji, czyli żeby 1% podatku, który płacimy do Fiskusa możemy przekazać na rzecz Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o co bardzo prosimy, jeśli ktoś chce wspierać te projekty, które nasze stowarzyszenie realizuje. No to chyba wszystko na dzisiaj, bo i tak przedłużyliśmy troszeczkę audycję. Bardzo wam dziękuję za udział. Rozumiem, że troszeczkę duża przerwa była. Może uda się za tydzień kolejną audycję zorganizować. Oby. Oby. Zobaczymy. Dziękuję Szymonowi z Lublina. Cześć Szymon. Cześć. I Wojtkowi z Gdańska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No i żegnam się też z Markiem Mazurkiewiczem, ale my jeszcze zostajemy w Dzięki studiu. Dzięki serdeczne. My jeszcze zostajemy w studiu, bo zaraz ma się z nami połączyć Piotr Sokołowski, który organizuje wiki ekspedycję w tym roku. Także jeśli macie ochotę, to zapraszam, żeby się z nim spotkać. Też Wojtku i Szymonię. To, to... Czy znaczy Piotr Sokołowski to jest kto? To, to jest zaraz, zaraz autor zapomnę. książki, jeden z, z, z, współautor książki y, i wyprawy Polska, południe, północ w 30 dni, który tym razem dla odmiany chce z grupą zapaleńców przejść z zachodu na wschód o, w 30 dni. I o, chce, to, żeby to... Tak, tak, kilka tygodni temu była, była deklaracja tego, że e, zarząd stowarzyszenia Wikimedia Polska chce ten pomysł ogólnie poprzeć, chce, chce, chce włączyć się i też Włączyć się skorzystać. organizacyjnie mhm. i jakoś tam wesprzeć tę, tę, tę, tę, tę właśnie ekspedycję. Łapie, czyli to nie jest wikipedysta, tylko to jest gościu, który z zewnątrz ma coś podobnego i on do nas przychodzi i to to właściwie brzmi jak wiki, ekspedycje, ekspedycja, będziemy się yy, ten. No tak, podajemy... oczywiście, oczywiście, wiesz, no, ym, założenia wiki będą, będą powiedzmy, w, tej, w trakcie tej ekspedycji yy, realizowane, będą, <śmiech> będą nawiązywane kontakty, będą... Yy, będzie, będzie pozyskiwany kontent, będzie, będzie generowany content do projektu Wikimedia. No właśnie, właśnie chcę się więcej dowiedzieć na ten temat, więc się z nami dzisiaj spotka. No to zapraszam, jeśli macie ochotę. Ale audycję już kończymy. Zapraszam na stronę nowiny.podcasty.info i do subskrypcji oczywiście w iTunes też można nas znaleźć, także wszystkich chętnych zapraszam do subskrybowania, do edytowania notatek na naszej stronie jeśli macie jakiś ciekawy temat, to podrzućcie go nam. Dziękuję bardzo, ja nazywam się Borys Kozielski i do usłyszenia.